z naszego rozważania, Ewangelia Łukasza, 9 rozdział do 23 wersetu. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa.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 So, was ich mein Ciąg wydarzeń, który tutaj męcz, męcz, męcz. mamy zapisany. To znaczy najpierw pytanie kim jest Jezus Chrystus. Później zapowiedź Jego śmierci. Później wezwanie do tego, żeby Go naśladować. I ten fragment od 28 wiersza, zgodnie z tym jak to sam Piotr powiedział, jest to potwierdzenie proroctwa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, jakby przedsmak tego wydarzenia. który To wydarzenie potwierdza to, że to przyjście rzeczywiście nastąpi. A z tym związane też jest rozdzielanie nagród, a więc pociecha czy nagroda za to, co robimy dla Pana. I Pan Jezus tych, którzy przyszli do Niego, wzywa dalej do tego, aby Go naśladować. I tak jak jest napisane w innym miejscu, jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jest to wezwanie do wierzących, ponieważ jest to też niemożliwe, żeby człowiek, który nie ma Ducha Świętego, który nie przyszedł po odpuszczenie swoich grzechów, naśladował Pana Jezusa. Chociaż są i takie książeczki, które mówią na przykład o naśladowaniu Chrystusa. Tomasa Kempis napisał, które wydają się mówić właśnie jak naśladować Jezusa od tak po prostu do każdego człowieka, ale to myśl jest taka, że człowiek najpierw potrzebuje być na nowo zrodzony, a później jest wzywany do tego, żeby był taki jak Jego Pan. I dalej widzimy, że jest to osobista decyzja, ponieważ Słowo Boże mówi kto chce, a więc jest to mój wybór, ja chcę iść za Nim. Nie tylko przyjść pod krzyż, ale też dalej iść za Nim. I na temat zaparcia się samego siebie wiele już słyszeliśmy ostatnio. Do tego można by dodać też i to, że to oznacza odrzucenie naszego ziemskiego sposobu myślenia. Ponieważ ta sytuacja konkretnie wiąże się z tym, jak to widzimy w Ewangelii Mateusza, że Piotr mówił do Pana Jezusa nie pójdziesz na krzyż, nie pójdziesz na śmierć. Chciał go powstrzymać. Znamy ten moment. I wtedy Pan Jezus odwraca się od tego Piotra, którego wziął na bok, żeby to powiedzieć i mówi do wszystkich, więc tutaj jest to powiedziane i powiedział do wszystkich. Czyli jakby mając w tle to, że ten Piotr chciał go powstrzymać, to tutaj jakby on mówi przed wszystkimi, podpowiadając i Piotrowi, i wszystkim, mówiąc o tym, że tak jak on poszedł czy idzie na krzyż, taki my mamy umierać, ponieważ krzyż oznacza śmierć. I chodzi o to, że uczniowie, tak jak to widzieliśmy, często mieli ludzki sposób, cały czas taki przyziemny, ziemski, cielesny sposób myślenia. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. A więc potrzebujemy po prostu zacząć w inny sposób oceniać to, co widzimy. Ponieważ jest to powszechne, trzeba powiedzieć, między chrześcijanami, że ciągle na ludzki sposób Rozumują. I taki w tym wypadku, że tak jak wcześniej widzieliśmy, chcieli odesłać tych ludzi do wiosek, żeby sobie nakupili żywności, logiczny wniosek, ale to nie taka była myśl. Oni powinni zwrócić się do Pana z wiarą, żeby w tym pomógł. I tak, i w tej sytuacji mowa jest o tym, że zawsze się siebie. Czyli po prostu zacząć myśleć na sposób Boży. Co Boże mówi w innym miejscu o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. I dlatego zaprzeć się siebie, to też i zrezygnować ze swojej, można powiedzieć, wizji swego życia. Uczniowie zrezygnowali z tego, żeby być rybakami. Zaczęli być po prostu ewangelistami. Być może każdy z nas miał jakieś swoje plany życiowe, które musiał zweryfikować po nawróceniu. Czy jako dziecko Boże dalej mam to robić i mam tak spędzić życie? I teraz... Powiedziane jest, że niech bierze krzyż swój. Z jednej strony jest to prawda, to co słyszeliśmy tydzień temu, że rzeczywiście chodzi o moment nawrócenia. Jak to mówi też apostoł Paweł, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Ale tam jest potem też dalej. Żyję więc już nie ja ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje jest życiem w w Syna Bożego. To znaczy, że dalej żyje jako ukrzyżowany. I to branie krzyża oznacza właśnie cierpienia, gotowość na odrzucenie, a nawet być gotowym na śmierć. Ponieważ ostatecznie krzyż to narzędzie zbrodni. Narzędzie, które ma uśmiercić. I w takiej biednej pieśni śpiewamy, by za Panem iść statecznie musi umrzeć własne ja. I ten krzyż także o tym mówi. Nie tylko o tym, że mamy kłopoty w relacji z niewierzącą rodziną, że tracimy przyjaciół, których mieliśmy przed nawróceniem. Niestety tak jest. i Ja też tego doświadczyłem że straciliśmy również uznanie, które wcześniej mieliśmy. Bieżący w wielu miejscach na tej ziemi tracą życie. Po tym, kiedy stają się chrześcijanami. Ale tu też chodzi o krzyżowanie naszej starej, grzesznej natury. I widzimy, że to jest coś, co dzieje się Codziennie. Jeszcze jedno zdanie mi się przypomniało o noszeniu krzyża. Yy, być może w pewnym testamencie w listach yy, tak dużo nie jest powiedziane, ale jedno miejsce mi się teraz przypomniało. Z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział. 21 wiersz. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład Abyście wstępowali w Jego ślady. Albo też to bardzo, bardzo znane miejsce w do Filipian, drugi rozdział, ósmego wiersza. Takiego bądźcie o sobie zrozumienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czyli tak myślcie o sobie, jak Chrystus myślał o sobie. I dalej jest powiedziane że był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Czyli jeśli mój Pan był gotów cierpieć aż do tego stopnia, że wyparł się w ogóle tego, kim był i ostatecznie dał się w ten sposób schańbić, to jest to coś, co sposób życia, który jest dla mnie. Myślę, że to często czytamy odnosząc tylko do Jego śmierci na krzyżu, w ogóle zapominając, po co ten wiersz został napisany, To ten fragment właśnie po to, żeby pokazać, że my mamy siebie krzyżować. Tak jak Pan był gotów pójść na krzyż. Tam chodzi, ten fragment mówi wcześniej, jeśli ktoś zajrzał, o konfliktach pomiędzy bieżącymi. I jako rozwiązanie tego konfliktu apostoł podaje bądźcie tacy jak Chrystus, który wyparł się samego siebie. I to czynimy codziennie, więc nie tylko w momencie nawrócenia, ale codziennie. I to wiąże się też z, konkretnie z czynieniem rzeczy, które nasz Pan czynił. O tym można by dużo powiedzieć. Konkretne przykłady wskazać. Jest bardzo dużo przykładów, które by, moglibyśmy powiedzieć, jak Pan czynił, co robił, czego nie robił i starać się czynić w ten sam sposób, to tylko sam Pan, Duch Chrystusowy jest w stanie nam w tym pomóc. Apostol Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział od, wierszu, od wiersza 24 do 27. Umartwianie siebie odnosi do służby. Może przeczytam. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie, jak, nie jakbym próżnią uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc wiastunem do innych sam nie był odrzucony. I tutaj apostoł Paweł wskazuje nam na to, że człowiek wierzący dzięki pomocy Pana i na podstawie Pisma Świętego jest w stanie konkretnie zdefiniować swoje słabości, i nie uderza na oślep, ale konkretnie uderza w te słabości i konkretnie je umartwia. Odnosi się to też do służby, dlatego że rzeczy, które nas usidlają, tak naprawdę odciągają nas od Pana Jezusa, bo mając jakieś hobby czy cokolwiek, to zamiast iść służyć Panu, albo coś dla Niego zrobić, to jednak poświęcamy czas na to swoje hobby. I apostoł Paweł pisze, żeby konkretnie to zdefiniować i konkretnie to umartwiać. Myślę, że takim dla nas dobrym przykładem jest Efezjan 5 rozdział gdzie właśnie jest problem w tym naśladowaniu Pana Jezusa w naszym codziennym życiu i ten cały rozdział o tym właśnie mówi czwarty też między wierzącymi, zaś jest ten urywek pomiędzy co mają żony robić, co mężowie zaś dzieci, słudzy i kiedy to byśmy wykonywali, co tutaj jest napisane yy, 21 wiersz ulegając jedni drugi w bojaźni chrystusowej i zaś y, żony bądźcie uległe mężom swoim y, mężowie miłujcie żony swoje dzieci y, bądźcie posłuszne rodzicom czcicie ojca i matkę y, ojcowie y, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich słudzy bądźcie posłuszni panom y, i zaś nie pełniąc, że znaczy, słudzy bądźcie posłusznie Panom na, na ziemi, nie pełniąc służby dla oka. Podam tylko te przykłady, kiedy byśmy to wprowadzili w czyn i dla Chrystusa to wykonywali, chociażby było nam to ciężkie i trudne, to po prostu jest naśladowanie naszego zbawiciela, dlatego że on właśnie i uniżył się jak żony, i miłował Kościół, jak może powiedzieć, jak Chrystus Kościół. I y, był y, i rodzicom y, y, posłuszny i tak możemy w nim widzieć te wszystkie przykłady, przez całe swoje życie y, to zrobił, a tu jest jeszcze więcej, y, mamy to zrobić dlatego, że on właśnie y, sam stał się przykładem przez śmierć i przez zmartwychwstanie. Nie y, mówi to oczywiście wtedy, kiedy jest na ziemi, ale celem właśnie tego i później to się wszystko wykonało w jego śmierci, że y, najpierw tak jak jest, y, choćby nawet, nie wiem, czy to w przypowieściach, czy, czy w kaznodziejach jest, że po prostu, że mądrość stanęła na ulicy i głośno wołała, y, y, wołała po prostu i nawoływała innych zaś choćby nawet i w siódmym rozdziale też Pan Jezus stanął i głośno wołał, ale kiedy przyszło wypełnienie czasu, kiedy przyszła ta godzina, wziął krzyż i poszedł na Niego. Poszedł na Niego. Inni myśleli, że w ogóle to się nie wykona, że to się nie stanie. A On jednak to zrobił, świadomie to zrobił, mówił o tym i dlatego i my mamy robić to samo. To znaczy mamy zaniechać naszych własnych ludzkich rozwiązań jeżeli jest to dla mnie trudne, żeby to wykonać, to musimy właśnie wziąć na przykład naszego Zbawiciela, który właśnie to zrobił. Jeżeli ciężko nam jest miłować nasze żony, to Pan Jezus mówi, że po prostu, że On nas umiłował jeszcze więcej. Jeżeli żoną jest ciężko być uległym, yy, uległym mężom swoim, to, musimy, to muszą wziąć po prostu za przykład Chrystusa i nie tylko mówić, że mężowie nie miłują mnie tym, i że żony są nieuległe i tak dalej. Każdy, do każdego ma to słowo dotarte. I tak samo i dzieci mają być posłuszne rodzicom, słudzy mają być posłuszne panom, panowie mają obchodzić się ze sługami. Także widzimy, te przykłady powinny nam dać żeby, żebyśmy mogli tą służbę na co dzień w naszych domach wykonywać żeby to po prostu żebyśmy nie byli takimi, którzy Ciebie obciążają albo też jakie jest napisane w liście do Tytusa Dziesiąty wiersz, drugi rozdział, list do ty Tytusa, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Pana, żeby to po prostu było radością dla naszego Zbawiciela. bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Co znaczy stracić duszę swoją dla Pana? Albo zachować dla siebie? To znaczy obrócić swoje myślenie, swoje życie, swoje nastawienie życia, o 180 stopni. Może w naszym zgromadzeniu jest coraz więcej osób, które wywodzą się z rodzin chrześcijańskich i może myślą, że wszystko jest w porządku. Może patrzą na swoich rodziców, i myślę, że skoro ojciec oceniając tak czy inaczej postępuje, to ja wcale nie muszę być lepszy. I tak dalej. Ale tak naprawdę te dalsze wiersze jeszcze mówią wyraźnie. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Tu jest wyraźne rozgraniczenie. wyraźne można powiedzieć, osąd naszego życia, w jakim kierunku ono będzie się toczyło. Czy my naprawdę zwróciliśmy swoje życie o te 108 stopni w kierunku Pana? Czy biegniemy torem, można powiedzieć tak jak ten świat kroczy? Czy nasz wolny czas poświęcamy na jakąś próżną rozrywkę oglądanie filmów, kina, gry i tak dalej. Czy też skupiamy się na tym, że jesteśmy w szkole Bożej. Może nie jeden z nas właśnie słucha dzisiejszego listu i mówi przecież ja bym i tak, tak nie mógł głosić Ewangelii, czy pojechać, czy cokolwiek. Ale czy ja cokolwiek robię w tym kierunku? I ile razy ja przeczytałem Biblię? Ile razy przeczytałem jakieś wiersze? Ile razy przeczytałem jakąś książkę? Żeby mieć lepszą wymowę słowa? Żeby mieć te słowa w ogóle w zanadrzu? Jeśli ktoś coś nas spyta, a my danej rzeczy nie mamy, można powiedzieć, zakodowanej, to nas trema, wstyd, jeszcze jakieś inne rzeczy zjedzą na tyle, że po prostu słowa nie odpowiemy. I wychodzimy z takiego czegoś, można powiedzieć ze smutkiem, ze spuszczoną głową i bijemy się później w piersi, że no szkoda, że nie powiedziałem tego, czy tamtego. Wiecie co, miałem czas w naszym zgromadzeniu, kiedy byli starsi bracia, dużo ode mnie i zawsze miałem sam do siebie takie pretensje, no się nie, do tych braci pretensje, że oni wyskakują tak szybko, a ja nie mam możliwości czegoś na powiedzenia. Aż kiedyś w rozmowie z jakimś braciem mówi, słuchaj bracie, mówi, gdybyś Ty miał tak w zanadrzu to słowo od razu, czy tą pieśń, czy jeszcze inne rzeczy, to byś nie miał z tym problemu. Problem jest u Ciebie. Mówię to teraz w kontekście tego, że jeśli my nie mamy tej danej rzeczy właśnie w swoim zanadrzu, to nie potrafimy tej Ewangelii komukolwiek powiedzieć. Nie mamy odpowiednich słów, odpowiedniego yy, argumentów Słowa Bożego, bo to nie mają być nasze argumenty, ale to mają być argumenty Słowa Bożego przede wszystkim. Pan Jezus, kiedy głosił Ewangelię, często się posługiwał właśnie Słowem Bożym, nawet właśnie w tym yy, kuszeniu. Tam wyraźnie widzimy, On mówi, lecz Pismo mówi. I podaje argumenty Słowa Bożego. Lecz Pismo mówi to i to. I my to Pismo w pierwszym rzędzie można powiedzieć, powinniśmy znać praktycznie na pamięć. Praktycznie na pamięć. Ale właśnie, ile my czasu wykorzystujemy na to, żeby je poznać? i wykorzystać w celu właśnie głoszenia Ewangelii w celu przynoszenia chwały Panu Jezusowi może nie jeden z nas nie udało mu się obrócić tego 180 stopni w jednej chwili, w jednym dniu może radykalnie czegoś nie uciął z jedną chwilą ale powinniśmy konsekwentnie, stopniowo rewidować swoje sumienie i ucinać krok po kroku pewne rzeczy, które nam przeszkadzają w tym, aby podążać za tym doskonałym, za naszym Panem. Spróbujmy zrewidować nasze chodzenie z Panem ile rzeczy świadomie odrzuciłem ze swojego życia i przeszłem na tor, który się podoba Panu. Jeśli my takich rzeczy nie będziemy czynić w swoim życiu, to będzie Pan musiał powiedzieć to słowo z 26 wiersza. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie. z tego poprzedniego wiersza. Ostatni. Naśladuje mnie, Pan Jezus mówi. I tutaj jest i naśladuje mnie. Zobaczmy, jak jak to Pan Jezus właśnie, jak to jest wspaniale. jak to jest w ogóle wspaniałe, że Pan Jezus właśnie tak, jedynie On w zasadzie może tak powiedzieć, mógł tak powiedzieć, naśladuje mnie. Można, no i wielu w szkolach czy gdzieś tak u tych bohaterów wymienianych, tak, tak, jak tam bohater takie rzeczy dokonał. Ale to wszystko, gdybyśmy chcieli takich ludzi, no, jakichś naśladować, którzy jakieś tam wielkie czyny dokonali, czy choćby dobrych, ale to wszystko w naszym życiu mogłoby się okazać jak gdyby. No nie tak, nie, jak gdyby źle, gdybyśmy w tych posz też postępowali jak, jak ci bohaterowie. a zobaczył, że tu każdy z nas do każdego z nas Pan Jezus mówi naśladuje mnie, to jest niezawodne po prostu, kiedy będziemy Pana Jezusa naśladować to jest niezawodne, nie popełnienie błędu, nie mniemy się z celem, jest to po prostu bardzo wspaniałe, że naśladować Pana Jezusa, Jego właśnie jedynie Jego możemy też pobudzają też nas bracia, czy siostry yy, wierzące do yy, a, a, za tym, aby iść za, do tego, aby iść za Panem. Ale ostatecznie naśladować wierzących no, może być zawodne. Bo widzimy ich słabości. A tu Pan Jezusa możemy rzeczywiście naśladować i to jest niezawodne. To jest bardzo dobre. Najlepsze, co możemy zrobić, naśladować Pana Jezusa. To jest cudowne i wspaniałe. Cały czas. że już jest po czasie, ale troszkę modlitwy się przeciągnęły. Mam nadzieję, że się nikt nie będzie nam nikmywał. Naśladuje mnie. Pan Jezus był też młodszy. i Chciałbym też może jakieś słowo dla młodszych powiedzieć. Kiedy Pan Jezus miał 12 lat, to był w świątyni i też musiał zaprzeć się samego siebie i był przy Słowie Bożym. I też w przypowieściach Salomona czytamy 30 rozdział. 25 wiersz, mrówki ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. To jest mowa o tym, że będąc młodymi możemy właśnie to, o czym Paweł mówił, karmić się Słowem Bożym, mieć społeczność, a we właściwym czasie to wyda owoc. 82 So oh. Panie Jezu, dziękujemy za Twoje doskonałe dzieło. Dziękujemy za to, że Ty, jako ten odwieczny Bóg, wstąpiłeś na tą ziemię i pokazałeś nam ten wzór tej doskonałej, nieograniczonej miłości. Dziękujemy za to, że mamy Twoje słowo i możemy Ciebie w nim poznawać. I dziękujemy za to, że kolejny raz przypomniałeś nam że Ty pragniesz tego, abyśmy Ciebie naśladowali i starali się upodobnić do Ciebie. Dziękujemy, Panie, za ten doskonały wzór i chcemy Cię prosić, o siłę do tego, abyśmy umieli i chcieli Ciebie naśladować. Amen. Amen.